Na dzisiejszą sesję jest to ostatnia sesja szóstej kadencji Rady Miejskiej w Kowarach. Chciałbym serdecznie przywitać przybyłych honorowych obywateli naszego miasta. Witam panią Anders. Witam pana Gawora. Witam pana Jerzego Gadomskiego. Witam pana Kopczyka. my soul. dnia 24 października 2014 roku na sesji Rady Miejskiej został na wniosek pana burmistrza przyznany przez Radę Miasta tytuł honorowego obywatela miasta Kowar panu Jerzemu Jakubowowi i bardzo pana do 20 E, i w wyniku e, procesu w sądzie one nowe wykorzystanie e, kupiliśmy pierwszy raz w mieście, posadziliśmy pierwsze kwiaty za pieniądze z budynkiem. Przebudowę ulic, e, pamiętam możliwa przebudowa miejsca Patanego, jak e, mieszkańcy mówili w budynku, po co są te duże, po co te kwiaty, kto to będzie z to, to będzie pielęgnowa, sami mieszkańcy teraz pielęgnowują, więc naprawdę piękna ulica quizá fa... la torre de nuevo, Z 80% z, z Urzędu z Urzędu Wojewódzkiego remont komunikacji ulicy Jierniokulskiej i 1 maja. Bardzo duża inwestycja wykonana w z, z środków własnych. Taka zatem za, cały ten cykl przejazdu komunikacyjnych przez miasto w budżecie na przyszły rok zaplanowana remont ulicy Alej Zyskańską, żeby wyremontowali cały czas tę a nie tylko ten odcinek, który prowadzony prowadzone drogowe. No, już chyba nie pamięta ulicy Karnowskiej, numer jeden, paradoksu, gdzie droga gminna była w pierwszej a droga tranzytowa przez, przez miasto była drogową poszankowaną, bo ona z stał sobie stała sobie Najtrudniej było się przyzwyczalić, proszę Państwa, mieszkańcy koła, którzy jeździli na granicy. W tej chwili już nie ma chyba jakiejś kolizn, po prostu mieszkańcy przyzwyczaili się i to też dzięki pomocy Urzędu marszałkowskiego Vamos dobrze zarządza w tej chwili szkoła que co możemy zrobić. Ja mówię, dobrze, To e, gmina znajdzie teren, a, e, Państwo położycie w uporządkowaniu, kupimy urządzenie kupimy, e, kupimy, i zamontujemy to i moje państwo około 20 osób pracowano przy, e, przy powstaniu tego pracy zabaw, który cieszy się projekt, do tej pory e, do tej pory po, po Rekonstrukcja sali rajstów, w której się znajdujemy to też kwota prawie 200 po tysięcy pozyskanych e, pozostanych. Tak to wyglądało że... A jak wygląda teraz to samo, Państwo możecie zobaczyć. Projekt, który był, e, był przygotowany przez e, kilka kilka dni. Zielony Również projekt <coughs> tam, który był Karwa, czyli Wieliczowska w Jelenice. Tak wygląda I związku, e, e, środka, spółka, w 30 osób uczestniczy w działach Wojewódzkiego Ośrodka Pomocy Społecznej, to jest też oświaty e, bardzo, są to bardzo duże środki, które e, są przekazane, przyrazne. Postawiliśmy e, na dwie imprezy kroki, na samej radę i kolacki e, wjazd e, na Łukach. I wspólnie tę imprezy również z organizacjami posanowowymi. Imprezy naprawdę cieszą się od rady, od jest to dobry materiał, naszego, e, naszego miasta. Majutka artystyczna. Również po prostu Thank you. 76 tysięcy w tym roku, czy w tej liczbie grupu sportowego czy w tym którzy potrzebują pieniądze w inną drogę. czy losuje, czy bardzo często. Pani Dyrektor, przepraszam naprawdę, że zabieraliśmy czas południu. kiedy musiała Pani swojej godziny jakby pracę przedłużać. Przepraszam, no ale ja tak naprawdę chciałem podziękować Pani, a nie również przepraszam bardzo w imieniu Rady, że kończyła Pani praca. My ciągnęliśmy na popołudniowe spotkania. Dziękuję bardzo. Naprawdę doc doc doc doceniamy jeszcze raz dziękuję bardzo. E, chciałbym podziękować e, Panu Włodzimierzowi, komendantowi e, Policji w Kowarach, za współpracę. Myślę, że Radzie się współpracowało dobrze. E, chciałbym podziękować Pana pracownikom. W ostatnim czasie miałem kontakt z Pana dziewczynami i muszę powiedzieć, że byłem pełen posiłku dla ich kompetencji. Także proszę podziękować zastępcy, wszystkim pracownikom e, za pracę na rzecz miasta i jego mieszkańców. Dziękuję bardzo. E, cóż, chciałem podziękować e, wszystkim urzędnikom e, pracującym w naszej gminie, którzy też niejednokrotnie musieli e, jakby po pracy zostawać, żeby być na naszej dyspozycji. Panie burmistrzu, proszę im e, serdecznie podziękować. Że Pan będzie się jeszcze z nimi spotykał. E, podczas naszej kadencji e, zakończyły pracę e, trzy panie w naszej gminie, będąc e, dyrektorami. Dwie panie będąc dyrektorami e, szkół, jedna pani przez wiele lat była pracownikiem urzędu, pracowała na Rzeczkowa. Eee, dlatego pozwoliłem się sobie Pani dzisiaj na dzisiejszą sesję zaprosić Wir sind aufgesetzt und sind nach vorne gekommen, weil wir hier so gerne kommen. Ich hatte ja schon okay. die Song. Już wszystkim podziękował. Wypada także podziękować Panu Przewodniczącemu. E, dziękuję w swoim imieniu, myślę, w imieniu także wielu osób z Rady. Myślę, że była to właściwa osoba na właściwym miejscu. E, jeżeli dzisiaj miałbym zagłosować z powrotem e, przy wyborze Pana Przewodniczącego, to myślę, że Pan Machnica jest tym właściwą osobą jest osobą kompetentną. Myślę, że w sposób właściwy e, nadzorował pracę Rady Miejskiej. Chciałem także podziękować Panu Burmistrzowi. Nasze relacje były trudne przez te cztery lata aczkolwiek myślę, że w wielu kwestiach może spór między nami jakiś był, aczkolwiek myślę, że to wszystko było dla dobra miasta, zawsze spieraliśmy się w interesie miasta, nie w interesie swoim prywatnym. Dziękuję także Pani mecenas, dziękuję przede wszystkim wszystkim dyrektorom, z którymi jako Przewodniczący Komisji Budżetu współpracowałem przez te cztery lata, dziękuję kolegom i koleżankom z Rady Miejskiej. Myślę, że tak jak mój kolega z Rady Miejskiej Krzysztofka Pawłodzio, jest to dla nas naprawdę szkoła życia. Jeżeli i ci, co uważają, że bycie radnym to jest tylko i wyłącznie spotykanie się, siedzenie, to mają przykład tego, że nasza kadencja była dosyć trudną kadencją. To były trudne cztery lata, ale myślę, że większość z nas podołała. i Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz wszystkim serdecznie dziękuję za e, przybycie na dzisiejszą sesję. E, jeszcze z kwestii formalnej zapytam, czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Proszę bardzo. Proszę bardzo. Panie.